W Góźnie w Pobiecie Garbolińskim. Skupiskiem warszawskich spichlerzy było nadbrzeże na Solcu. Tam, na przełomie XVIII i XIX wieku, znajdowało się ich około piętnastu. Obecność spichlerzy zarejestrowały taryfy i plany miasta. Zachowały się też przekazy ikonograficzne w postaci malowanych widoków i fotografii. Przeważnie były to budowle piętrowe, murowane, z dachami niezbyt wysokimi, co sugeruje, że powstały później. Zaczęto je tu stawiać w drugiej połowie XVIII wieku. Najwspanialszym obiektem był spichlerz Kazimierza Sadowskiego, ustawiony do brzegu nie szczytem, lecz bokiem. W dolnej kondygnacji znajdowała się sklepiona półokrągło brama, osadzona nad kanałem prowadzącym do rzeki. Łodzie ze zbożem mogły więc wpłynąć pod tę bramę. Wyładowywanie odbywało się wewnątrz, najprawdopodobniej za pomocą windy. Budynek przy przyziemiu miał wysoki cokół o ukośnie ustawionych ścianach. Szerszy u dołu fundament zapewniał stabilność tej dwupiętrowej budowli osadzonej na podmokłym gruncie. Obraz... Zygmunta Fogla z 1786 roku, przedstawiający widok Solca od strony saskiej kępy, pokazuje, że budynek miał być dłuższy, gdyż istniała już kondygnacja cokołowa dalszej partii, której nie zrealizowano. Możemy jednak przypuszczać, że Spichlerz Sadowskiego był największym magazynem zbożowym ówczesnej Warszawy. We wnętrzach tego typu budynków rzędy drewnianych słupów podtrzymywały stropy. Na podłogach gromadzono ziarno, stąd otwory okienne dające światło i przewiew powietrza musiały być zawsze małe i umieszczane pod stropem. Autorstwo architektury budynku sadowskiego przypisałem niegdyś Szymonowi Bogumiłowi Cługowi. Atrybucję tę podtrzymuję. W połowie XIX wieku Spichlerz został przebudowany na piekarnię, największą w mieście, a podczas ostatniej wojny zburzono. Kilka lat temu w trakcie prac ziemnych odsłonięto potężne mury jego dolnej kondygnacji, po czym je ponownie zasypano. Istnienie Spichlerzy można również odnotować w innych punktach miasta. Z początku XVIII wieku pochodził spichle stojący poniżej skarpy w pobliżu późniejszej ulicy Topiel. Był to obiekt z trójkątnymi szczytami w krótszych bokach, kryty dwuspadowym dachem. Podobny, autentyczny obiekt zachował się do dziś na terenie zakładu świętego Kazimierza przy ulicy Tamka. Oddalenie ich od Wisły spowodowane było skierowaniem się na wschód nurtu rzeki potływającej niegdyś pod skarpę. A to z kolei wynikało przede wszystkim z budowania najpierw krótkich, potem zaś długich tam, przeznaczonych na przystanie dla łodzi. A skoro jesteśmy przy tamce, to przypomnijmy posesję usytuowaną narożnie z ulicą Solec należała do Wawrzyńca Kurdaszewicza. Stał tu dworek o dole frontowy, obok młyn murowany od frontu, w podwórcu stajnie i wozownie drewniane, po lewej stronie sieczkarnia, kloaka i pompa. Tak podaje wykaz nieruchomości miasta Warszawy z 1819 roku. W roku 1839 Posesja została zakupiona na publicznej licytacji przez Wilhelma i Annę z bondelów małżonków Jaszkę. Tak więc murowany, piętrowy budynek przypominał na zewnątrz kamienicę. Wewnątrz zaś krył młyn deptak, czyli poruszany siłą konia. Budynek był pięcioosiowy, lekko ryzalitowany po środku a elewacja piętra całkowicie pokryta boniowaniem płytowym. W suterenach ustawiono, jak mówi opis z roku 1856, skrzynię do mąki. Na parterze zainstalowano szyb, czyli koło, na którym konie chodzą do poruszania werku młyna. Pułapy obszernych wnętrz podpierały belki zwane tragarzami. Na piętrze umieszczono między innymi siedem kamieni szląskich, piętnaście sali grubych, trzy balice do tychże, okute żelaznymi obręczami z bali, jedna skrzynia na mąkę z bali, jeden młynek do czyszczenia z drzewa z blokiem i przyrządem. W podaszu była winda z wałem, liną i blokiem. W podwórzu stała stajnia, wozownia, chlew, kurnik oraz gołębnik. W roku 1867 ów obiekt o funkcji przemysłowej przemieniony został na dom mieszkalny i w takim charakterze dotrwał do 1944 roku. Browary. W początkach XIX wieku popyt na piwo tak przybrał na sile, że w różnych punktach miasta zaczęły powstawać liczne browary. Do uruchomienia takiego zakładu potrzebny był teren, na którym ze względu na proces produkcji mogły się pomieścić obiekty o znacznej kubaturze. Browary urządzano w dzielnicach oddalonych od gęstej zabudowy, a więc poza śródmieściem. Do okazalszych należał browar Marcina Naimskiego przy Placu Krzyży, założony w 1834 roku. W pobliżu, po północnej stronie placu znajdowała się wytwórnia piwa Stefana Fajansa, przekształcona z istniejącej tu destylarni wódek. W tej samej okolicy, w przestronnym podwórcu kamienicy przy ulicy Nowy Świat, znalazł się browar Jana Krystiana Klopflejsza. Skupiskiem tego typu zakładu stała się jednak południowo-zachodnia część Warszawy. Było ich tam około stu. Najbardziej znany, może ze względu na właściciela, był browar Franciszka Wołowskiego przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Waliców. Przy zabudowaniach produkcyjnych Stanęła jednopiętrowa kamienica, kryta dachem z której twórcą był zapewne Hilary Szpilowski. W domu tym wychowała się słynna córka Wołowskiego, Maria Szymanowska. Wybitna, znana w Europie pianistka, późniejsza teściowa Adama Mickiewicza. Budynek przetrwał do czasu powstania warszawskiego podczas którego został zburzony. Najobszerniejszą posesję zajmował browar przy zbiegu Leszna i Żelaznej, mający bogatą dokumentację w postaci planów i opisów. Historia tego zakładu, usytuowanego prawie na peryferiach miasta, zaczyna się w dobie Królestwa Kongresowego. Na planie Warszawy z 1829 roku widać szworoboczny plac z dwoma budynkami przyulicznymi i trzema zajmującymi wnętrze posesji. Właścicielem i twórcą browaru był fabrykant piwa Wilhelm Kijok, o którego poczynaniach Karol Galle w 1827 roku taką pozostawił informację. Wystawił zabudowania, jako to od ulicy Żelaznej wymurował z gruntu nową kamienicę o dolnym piętrze pod dachówką, a od ulicy Leszno założył fundamenta i wyprowadził część murów dolnego piętra drugiej kamienicy, tudzież inne, drobniejsze obiekta i melioracje na wspomnianych obiektach porobił. Do Kijoka należał jeszcze wolny, niezabudowany teren wzdłuż Leszna, powiększony o dołączoną posesję, będącą wcześniej własnością Antoniego Husaka. Galle pisze, że w roku 1827 Kijok na tej posesji kamienicę nową o dolnym i górnym piętrze pod dachówką wymurował i dokończył a od nowego roku 1828 do zupełnego stanu mieszkalnego doprowadził. Kamienica ta w każdym piętrze od frontu ulicznego po dziesięć okien, czyli otworów, w sobie zawiera. Dom ten wkrótce został jednak odsprzedany Józefowi Janie z Husaków Neugebauerom. No jego obraz przybliżają oszacowania sporządzone przez kropiwińskiego w latach 1829-1838. Zapoczątkowanie zabudowy terenu moglibyśmy zatem przypisać Gallemu, który zmarł w 1829 roku. Po nim przedsięwzięcia budowlane przejął zapewne Kropiwnicki. Wówczas wzdłuż obydwu ulic Stanęły budynki parterowe, mieszkalne, kryte, dachówką, karpiówką. Z kamieniczką przy ulicy Żelaznej łączył się tak zwany Mielcuch, czyli suszarnia, murowana, kryta gątem. W podwórzu stał młyn końmi ciągnięty, a przy nim oficyna murowana z suszarnią, z pichlerzem, izbą, piwną i maglem kryta dachówką holenderką. W podwórcu była studnia wielka z dwoma pompami, dostarczająca wody do browaru. Ten ostatni, murowany, holenderką kryty ze wszystkimi szczegółami i narzędziami browarnymi miejscowymi, usytuowany był prostopadle do ulicy Leszno i łączył się z izbą piwną oraz mieszkaniem dla piwowara. Zdłuż zachodniej elewacji budynku browaru ciągnęła się wystawa, czyli podcień, wsparty sześcioma kolumnami drewnianymi przeznaczony do mycia beczek. Pozostałą powierzchnię posesji zajmowały krowiarnia, lodownia, stajnia, szopa, altana w ogrodzie oraz piekarnia murowana, stykająca się z domem przy ulicy Żelaznej. Obraz zakładu uzupełnia opis z 1845 roku. Dowiadujemy się m.in., że w kamienicy od strony żelaznej znajdował się sklep do szynku. Usytuowanie powyższych obiektów szczegółowo ukazuje plan zawarty w taryfie Świątkowskiego z 1852 roku. W roku 1846 browar Kijoka został zakupiony przez Karola Szlenkiera, który przekształcił istniejące zabudowania w fabrykę wyrobu skór, ale to już następny etap historii posesji. Binduga U podnóża staromiejskiej skarpy na obszernym placu, powstałym w wyniku przesunięcia się na wschód koryta Wisły, w czasach Królestwa Kongresowego usytuowano komorę celną przyjmującą towary dostarczane drogą wodną. Na posesji, znajdującej się na wprost kamienic na kanonii, stały dwa obiekty, jeden ustawiony równolegle do brzegu. Był murowanym, piętrowym, wydłużonym budynkiem Krytym dachem naczółkowym Stał tu już w 1817 roku Mieściła się w nim zapewne administracja Drugi to drewniany magazyn Ustawiony do rzeki prostopadle Wzniesiony około 1820 roku Ten drugi z czasem zmienił swój wygląd. Od strony rzeki dobudowano do niego część zwaną windugą. Była to winda opiętrowej, drewnianej konstrukcji, zawierającej blok, za pomocą którego wydobywano towary z podpływających galarów. Komora celna istniała tu do roku 1860 po czym całą posesję przeznaczono na skład drzew spławianych Wisłów do tego miejsca. I to zapewne wówczas rozbudowano magazyn i przy nim umieszczono dodatkowo mechaniczny dźwig, dzięki czemu łatwiej było wyciągać pnie z wody. Wygląd windugi ukazują zdjęcia zrobione niestety z pewnego dystansu. Mimo to jednak dzięki nim Utrwalony został oryginalny obiekt, który przez kilkadziesięcioleci był istotnym punktem panoramy miasta. Usunięty został przed II wojną światową, kiedy przeprowadzono tędy nowoczesną arterię wybrzeże gdyńskie. Niedoszła fabryka jedwabiu. Przy ulicy Gęsiej, pomiędzy nalewkami a dziku. Po stronie południowej stanął dwupiętrowy budynek fabryki wyrobu jedwabnego. Inicjatorem stworzenia tutaj takiego zakładu był przybyły w 1836 roku z Petersburga Piotr Filmes, wspólnik tamtejszej firmy Biguar E. Coen. Zjawił się tu z rekomendacji ministra finansów cesarstwa Udzielono mu poparcia Zatwierdzając pożyczki na przedsięwzięcie Przez nikogo jeszcze w kraju niewykonywane Przywilej wyłączności na lat sześć Przyznając Dobrodziejstwo to sprawiło, że filmy Zaraz urządził w Warszawie zakład Który z korzyścią dla siebie I krajowego przemysłu w ruch Prowadzał. Budynek był już pod dachem w lipcu 1838 roku. Potwierdził to koracci. Pod moim dozorem został wyprowadzony pod dach w początku lipca, a następnie dach postawiono i pokryto. Mamy więc tu do czynienia z nieznaną pracą tego wybitnego twórcy. O stanie budynku w tym czasie pozostawił również relację Kropiwnicki. Mury pierwszego piętra zupełnie suche, z powodu, że ścian przedziałowych zupełnie nie masz, lecz przez całą długość frontową i szerokość znajduje się jeden salon dla warsztatów fabrycznych. Z innych zapisków dowiadujemy się, że sala miała trzydzieści okien z obu stron i że Filmes przygotował miejsce dla 50 warsztatów oraz że dach pokryty był cynkiem. We fragmentarycznie zachowanym kosztorysie z roku 1839 spisanym przez Koraciego, będącego projektantem architektury, czytamy, że jeszcze nie wszystko dokończone. Opis ze stycznia 1841 roku wyjaśnia natomiast że pod parterem znajdowały się piwnice, które mogą być uważane za suteryny I ich część obrócona jest na mieszkania Przy ziemiu mieściły się trzy izby i piekarnia Na drugim piętrze była sala, pięć izb i dwie kuchnie Elewację budowli ożywiały dwa okna weneckie i dwa Półcyrklaste, dach kryła, blacha cynkowa. Zanim jednak fabryka zaczęła działalność, zaczęły się trudności ze spłatu rad kredytowych. Radzono, by Filmes wskazał wspólnika, który był umiejętnie kierował administracyjnym wydziałem fabryki, pozostawiając Filmesowi samą część fabrykacyjną. Filmes zbankrutował. W roku 1842 budynek nabył Bogumił Zimmerman. A w trzy lata później jego właścicielem został Markus Mortka Lichtenbaum. Temu ostatniemu w roku 1846 przyznano pożyczkę budowlaną z zaleceniem, by w ciągu trzech lat, istniejące w tej posesji zabudowania drewniane, Rozebrał oraz żeby od frontu wymurował według planu przez rząd zatwierdzonego dwa pawilony piętrowe W roku 1847 ukończenie budowy potwierdził Kropiwnicki Można by zatem sugerować, że był jej autorem Wygląd obiektu nie jest zdany poza rzutem poziomym, uwidocznionym w taryfie świątkowskiego z 1852 roku, gdzie uwzględniono plan wydłużonej budowli przyulicznej z czterema wejściami od tyłu. Po zapełniły dwie przyuliczne kamienice, które wchłonęły przypuszczalnie mury niedoszłego zakładu jedwabniczego. Wraz z zagładą getta zniknęły. Nie ocalała nawet ich fotografia. Ślad po tych budynkach pozostał jedynie w zapisach archiwalnych. Fabryka wyrobów chemicznych Wzdłuż przedwojennej ulicy Brackiej stały ozdobne wielopintrowe kamienice. Jedynie u jej zbiegu z ulicą widok zajmował miejsce parterowy budynek, z dachem ościętym na czółku. Tak tu nie pasujący. Nie podobał mi się, kiedy na przełomie 1939 i 1940 roku prowadzono mnie, małego chłopca, z ulicy Chmielnej na spacer do ogrodu ujazdowskiego. Dzisiaj, znając jego historię, byłbym nim zachwycony. Szczęśliwie zachowała się fotografia tego obiektu. Na jego tle widzimy kobietę z bankiem w ręku. On dziś zrobiłem powiększenie fotograficzne tej postaci i umieściłem na wystawie Warszawiacy dawnej Warszawy w Muzeum Narodowym. Posesja, na której później wzniesiono kamieniczkę w roku 1801 należała do Piotra Orzepowskiego i jego żony Marianny z Adamowskich. Potem, w 1826 roku, właścicielami zostali Franciszek i Katarzyna z radziszewskich Blumowie. Z ich inicjatywy w końcu lat dwudziestych XIX wieku postawiono interesujący nas dom oraz budynek wydłużonej oficyny w podwórzu, na które wjeżdżało się od strony ulicy widok. W roku 1834 kamieniczkę odstąpiono Józefowi Dionizemu, Minasowiczowi, referendarzowi stanu, tłumaczowi i poecie oraz jego żonie, Ludwice z Antoninów. W ciągu czterech lat wartość posesji znacznie wzrosła, co pozwala przypuszczać, że Minasowiczowie sporo w nią zainwestowali. Nowa historia posyzji zaczęła się w roku 1838, kiedy jej właścicielem został Edward Wasiański, kupiec i producent wyrobów chemicznych. Oszacowanie sporządzone przez Józefa Grzegorza Lesla dowodzi, że cena posiadłości wzrosła wówczas ponad dwukrotnie, a drugie, z 1841 roku, że trzykrotnie, obiekt mieszkalny przemieniono w fabryczny. Lesel, jak można przypuszczać, zaprojektował nowy budynek ustawiony wzdłuż ulicy widok. Początkowo był on parterowy, ale wkrótce dobudowano doń piętro i zwieńczono go wydatnym gzymsem. Ten stan odnotowuje wymieniona fotografia. Na zdjęciu widoczny jest również mur ogrodzenia z bramą. Autorem bramy był zapewne także Lessel. Można przypuszczać, że i ta wcześniejsza kamieniczka przy ulicy Brackiej była przez niego zaprojektowana dla poprzedniego właściciela. Z dwóch wymienionych oszacowań dowiadujemy się, że w budynku starszym Znajdowały się mieszkania, w których stało sześć pieców z kafli białych. Jeden okrągły z ornamentami i jeden kominek szefiasty. Elewację szczytową wieńczył gzyms z architrawem, co widać również na zdjęciu. Dom był kryty dachówką-karpiówką. Nowy budynek przyuliczny, laboratorium chemiczne i skład pokrywała blacha cynkowa. We wnętrzu znajdowały się dwa kotły miedziane, wmurowane kotlinami oraz jeden kocioł żelazny z kotliną i rynną komunikacyjną. Przy ziemi ustawiony był piec murowany do suszenia z platą żelazną. Do budynku przylegało przybudowanie kryte holenderką, mieszczące fabrykę krochmalu. Mur ogrodzenia pokrywała blacha cynkowa. Pozostałe zabudowania szopa, komórka i kloaka były drewniane. W ogrodzie, ciągnącym się wzdłuż ulicy widok, stała altana i rosło ponad sto drzew owocowych rodzajnych. Fotografię uzupełnia oszacowanie z 1851 roku spisane przez Michała Miklaszewskiego. Gdy w wyniku licytacji posesję nabyli Gustaw i Marianna z domu Norden-Henslowie oraz Robert Botte, który wkrótce został jej wyłącznym właścicielem, warto przytoczyć ustęp oszacowania dotyczący właściwej fabryki. Zabudowanie, czyli kamienica o piętrze, jest urządzona na fabrykę zapałek i preparata, czyli materiałów palnych. Maszyna o sile jednego konia w kształcie deptaka, poruszana do rozplanowania drzewa, dwa kotły, które służą do ostrzenia narzędzi i do rżnięcia ścieczki. Znajdowała się tu również pompa do wody przez rynę z dachu uciekającej, która potrzebna jest do fabrykacji. Przystawka urządzona na fabrykację czekolady oraz dwa doły wymurowane i nad ziemią nadmurowane cegą z przykryciem, które służą do zlewania wody fosforycznej do fabryki. Inicjatorem nadbudowania kamienicy przy ulicy widok był bote, który otrzymał na to pożyczkę. Posiadał on w kraju kilka zakładów chemicznych. W roku 1858 upoważnił Leona Pippenburga do najrozciąglejszego zarządzania nimi, Zabudowania posesji uległy znacznemu zniszczeniu podczas powstania. 1944 roku Dzisiaj na ich miejscu Znajduje się parking Na tyłach domu towarowego Smyk Szlachtuz Wśród zakładów Obsługujących miasto Niezbędna była rzeźnia Zwana z niemiecka Szlachtuzem Na wynajętym przez miasto placu Będącym częścią posesji Jana Poraj-Biernackiego przy ulicy Rybaki, w roku 1790 stanął budynek szlachtuza. Znalazł się on w miejscu od zamieszkań odległym, niezagrażającym zepsuciem powietrza. W roku 1814 szlachtuz spłonął i dopiero nowe szlachtuzy w miejscu dotąd spalonych nad samą Wisłą, wystawiono w latach 1819-1820. Widok dwóch drewnianych budynków ustawionych obok siebie na krawędzi brzegu, wzmocnionego wbitymi w dno rzeki Palami, odnotował Zygmunt Fogiel w panoramie miasta z 1821 roku. Nadbrzeże było przystanią dla łodzi dowożących zwierzęta. Woda czerpana z Wisły służyła do obmywania z krwi pomieszczeń wewnętrznych, a odpady z uboju mogły być odprowadzane bezpośrednio do rzeki. Szlachtus ten został zaprojektowany przez architekta Hilarego Szpilowskiego przy udziale Karola Gallego. Od strony podwórza stały jeszcze dwa mniejsze budynki. Około roku 1840 istniejące zabudowania przekształcono w obiekt większy, również drewniany, kryty dachem naczółkowym, goncianym. W Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zachowało się kilka jego fotografii z początku XX wieku. Fotografie przedstawiają urządzenie w postaci ruchomego pomostu, którym wprowadzano zwierzęta. Pokazują również świetlik w dachu, wewnątrz którego znajdował się zespół kołowrotów poruszających windy. Na zdjęciach widać ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze rzeźni, ale też bawiące się koło budynku dzieci. Rodziny rzeźników zamieszkiwały zapewne oficyny dziedzińca. Można wyobrazić sobie toczące się tu życie. Do brzegu dobijały krypy ze zwierzętami gnanymi do Warszawy z terenów wschodnich. Rankiem zjeżdżały wozy z klapami z obu stron malowane na kolor czerwony, takie pamiętam sprzed roku 1939. Rozwożące mięso do jatek usytuowanych w różnych punktach miasta. Okolicznej ludności mięso sprzedawano przypuszczalnie na miejscu. W roku 1874 ukazało się w prasie ogłoszenie. W Warszawie coraz bardziej rozpowszechniać się zaczyna kuracja krwią bydlęcą. Widocznie pożądane skutki takiej kuracji Zachęcają doktorów do jej zalecania Słyszeliśmy nawet, że w jednej z jatek przy ulicy Rybaki Przed kilku dniami zjawiła się jakaś wędrowna orkiestra I nieharmonijnym akompaniamentem Uprzyjemniała czas pijącym krew Wprost z gardła zarżniętych sztuk czerpaną. A więc zapewne w sąsiednich zabudowaniach, w podwórzu, musiał się znajdować jakiś lokal dla kuracjuszy, aż strach pomyśleć. Na pewno w powietrzu unosił się zapach krwi i słychać było ryk zabijanych zwierząt. Rzeźnia przy ulicy Rybaki była głównym tego typu zakładem w mieście do roku 1840. W tym czasie bowiem w południowej części Warszawy, na Solcu, powstał nowoczesny, murowany obiekt zaprojektowany przez Piotra Frydrycha. Właściwy budynek Nowej Rzeźni uległ zniszczeniu podczas powstania warszawskiego. Ocalały jedynie dwa pawilony biur i mieszkań, dzisiaj należące do ulokowanego tu muzeum Azji i Pacyfiku, stworzonego przez Andrzeja Wawrzyniaka. A rzeźnia na rybakach? drewniany budynek zniknął stąd po I wojnie światowej. uliczny dom zaś został zniszczony podczas walk o starówkę w sierpniu 1944 roku. Resztki ruin rozebrano po wojnie. Dzisiaj w tym miejscu jest... Trawnik Hotele Pod Orłem Białym Ozdobą dawnego Tłumackiego dzielnicy miasta, z której po zniszczeniach w czasie II wojny światowej Ocalał jedynie wodozbiór na trasie WZ zwany Grubą Kaśką Była monumentalna synagoga Wzniesiona w latach 1800 75 1877, Według projektu Leandra Marconiego I wysadzona w powietrze w roku 1943 Zachował się opis tragicznego dla Żydów i miasta wydarzenia Pozostawiony przez hitlerowskiego sprawcę Von Stropa Staliśmy z moim sztabem dość daleko od synagogi Oficer saperów włączył mi aparat elektryczny, wywołujący poprzez przewody elektryczne, biegnące od synagogi, jednoczesną detonację ładunków wybuchowych w murach budowli. Przedłużałem chwilę oczekiwania. W końcu krzyknąłem – Hej, Hitler! – i nacisnąłem guzik. Ognisty wybuch wzniósł się do chmur, przeraźliwy huk, bajeczna feria kolorów, niezapomniana alegoria triumfu nad żydostwem. Rok później w podobny sposób wysadzono mury zamku królewskiego. Cofnijmy się jednak do szczęśliwszej epoki. W latach osiemdziesiątych XVIII wieku tłumackie, zawdzięczając swą nazwę staroście Tłumackiemu Estachemu Potockiemu, który w roku 1749 założył tu jurydykę, uzyskało plan prostokątnego placu. Wokół niego stanęły piętrowe kamieniczki zaprojektowane jako całość, przez Szymona Bogumiła Cuga Z dyspozycji właściciela terenu Którym w 1779 roku Został bankier i przemysłowiec Karol Szulc Głównym obiektem na tłumaciem Był hotel Wydłużony dwupiętrowy budynek Stojący przy uliczce wjazdowej na plac Od strony Leszna jego szczytowa elewacja skierowana była na plac, stając się głównym akcentem kompozycji. Elewację tę no, wieńczyła attyka z rzeźbą orła na górze i napisem Pod orłem białym, bo taką nazwę nosił ów hotel. Zarówno ta nazwa, jak i forma budowli sprawiały wrażenie gmachu o poważnej funkcji państwowej. Przedsiębiorczy Schulz wiedział, jak zachęcić przybywających do miasta gości Hotel powstał w latach trwania Sejmu Wielkiego, inaczej zwanego czteroletnim A wiadomo, że to właśnie wówczas w społeczeństwie polskim nastroje polityczne przybrały na sile Orzeł Biały, Godło Państwa Traktowany był jako manifestacja idei patriotycznych i zachęta do goszczenia w hotelu. Budynek stał się wizytówką miasta i wzmianki o nim pojawiły się w relacjach pisanych. Narzucona przez zamawiającego projekt znaczna wysokość budowli, wyróżniająca ją spośród otoczenia, miała podkreślić ważność obiektu ale symetria placu została naruszona, albowiem pierwotny jego plan z wlotami uliczek usytuowanymi na wspólnej osi został zmieniony. Przejazd przez plac wytyczono po linii ukośnej. Możemy w tym dostrzec nowe, wprost awangardowe rozwiązanie urbanistyczne. Cuk był twórcą oryginalnym mającym za sobą wiele realizacji nowatorskich w zakresie kształtowania krajobrazu ogrodu, a tu zademonstrował układ urbanistyczny przeciwstawiany klasycznej symetrii, która tak silnie przejawiła się na przykład w Paryżu. Tamtejszy plac louis le -Grand był na pewno wzorcem, ale wobec konieczności usytuowania nad tłumaczkiem wysokiego budynku musiała nastąpić zmiana. We wnętrzu hotelu zastosowano układ trzytraktowy, w którym korytarz biegł środkiem budynku, a po jego obu stronach znajdowały się stancje gościnne. Od strony placu do budynku dołączone było pod kątem prostym piętrowe skrzydło przeznaczone na Wozownię i Stajnio. W końcu XVIII wieku obiekt znalazł się w rękach Teresy z Rafałowiczów Miłczyńskiej. W roku 1802 odkupił go od niej Józef, hrabia Osoliński, i dwanaście lat później umieścił w nim swój cenny zbiór obrazów. W roku 1838 Pokazywano tu galerię figur woskowych ponoć bardzo liczną i bardzo piękną. W roku 1833 posesja stała się własnością Aleksandra Bartheim'a, a w roku następnym Rocha Zabackiego. Jemu też zatem należałoby przypisać przeprowadzone przemiany budynku około roku 1846 Najprawdopodobniej według projektu Alfonsa Kropiwińskiego. Oszacowanie przygotowane przez tego ostatniego w 1847 roku dokładnie informuje o wyglądzie budynku. Elewacje, zróżnicowane wcześniej boniowaniem, uzyskały teraz bardziej jednolity wyraz. W tym też czasie na dziedzińcu hotelu wzniesiono dwie oficyny mieszkalne. Opis kropiwnickiego pozwala przypuszczać, że pewne elementy wystroju architektonicznego pochodziły jeszcze z etapu działalności cuga. Należał do nich fronton z kamienia ciosowego, będący zapewne podstawą dawnej rzeźby orła, usuniętej niewątpliwie na żądanie władzy okupacyjnej w okresie terroru paskiewiczowskiego. Z wiekiem XVIII należałoby również łączyć cztery kolumny toskańskie z Piaskowca ustawione w bramie wjazdowej. Od córek Rocha Zawadzkiego Cecylii Piotrowskiej, Franciszki Elizy Rogaczewskiej i Adolfiny Wandy Hoffmanowej. W roku 1863 budynek został nabyty przez Jakuba Haima Bernsteina, który dokonał tu dalszych zmian. Jedną z nich było nadbudowanie oficyny od strony placu według projektu Wacława Rischla. Opis zmian zawarty jest w oszacowaniu z 1865 roku. Sporządzonym przez budowniczego miasta Ludwika Jabłońskiego Wygląd obiektu przedstawia też pocztówka z końca XIX wieku Według Jabłońskiego otwory okienne Przyozdobione zostały ramami z kapitelami Elewacje zyskały cztery balkony żelazne na platach kamiennych Jeden większy balkon na czterech kroksztynach należałoby może wiązać jeszcze z XVIII wiekiem. Drzwi tego balkonu ujęto w dwa pilastry i dwie półkolumny. Grzym z kamienicy ozdobiony był bogatą sztukateriów, kroksztyny, rozety, wołowe oczy i liście, a może to z kolei relikty przebudowy Kropiwińskiego. Pozostają też wątpliwości co do pochodzenia między innymi biustów gipsowych, dwóch w bramie i trzech na drugim piętrze. Wnętrza za czasów Bernsteina uzyskały niezwykle bogate ozdoby sztukatorskie w postaci gzymsów, rozet sufitowych i maszkaronów. Wystroju dopełniały boazerie, lustro, obicia papierowe, filunkowe drzwi i okienice oraz okucia francuskie, a także dzwonki u drzwi schodowych i angielskie zatrzaski. Można mniemać, że dawny hotel przemienił się w luksusową kamienicę z apartamentami do wynajęcia. Nowoczesnym rozwiązaniem było także zainstalowanie rur miedzianych. Kuchni drugiego piętra do wylewania nieczystości na partner prowadzących, każda z trzema drzwiczkami zamykanymi. Oficyny w dziedzińcu zostały podwyższone, od drugie piętro, ale w czasie sporządzania opisu przez Jabońskiego były jeszcze niedokończone. W roku 1866 kurier warszawski informował, że wielki dom nowo wyrestaurowany na rogu tłumackiego zaopatrzony będzie w wodę Wiślanu. Na początku wieku XX zdobiący dawniej Warszawę historyczny budynek domu pod Orłem Białym został podwyższony o dwa piętra i całkowicie oszpecony. Obecnie na miejscu po nim Przyrzują się ciągle zatłoczone tramwajami i samochodami, jezdnie przy placu bankowym. Wiktoria. Przy ulicy Jasnej stały budynki, z których każdy miał inny charakter. Zacznijmy naszą opowieść od posesji należącej od roku 1830. Do Adolfa Nowosielskiego, pisarza Kasy Generalnej Wojsk Polskich. W 1842 roku nowymi właścicielami tej posiadłości zostali Piotr i Karolina z Kamińskich, Fryderychowie. Małżonek, wzięty w tym czasie architekt, wzniósł tu w roku 1852 kamienicę jednopiętrową, po czym w roku 1858 powziął zamiar do budowania jeszcze drugiego piętra i urządzenia dachu na sposób mansarda z mieszkaniami poddasznymi. Frydrych zapewniał, że ów dach nie zeszpeci budowli i że urządzenie galerii na gzymsach okna trzeciego piętra zasłaniających jest za granicą w pierwszych stolicach powszechnie praktykowane. Miał tu chyba na myśl rozwiązania paryskie. W końcu 1859 roku Gazeta Codzienna podała, że kamienica ta była kryta blachą zieloną i szyfrem, czyli łupkiem. Miała trzy piętra, a na całej szerokości balkon żelazny, czyli galerię na trzecim piętrze. We wrześniu 1859 roku Frydrych na własne ryzyko zaprojektował przy bramie wejście do suteren, zajmując część chodnika. Zwrócił się o pozwolenie do komisji budowlanej, ale mimo obszernego uzasadnienia z powołaniem się na przykłady zagraniczne, zgody nie uzyskał. W piśmie swoim o istniejącej kamienicy napisał, że zastosowanie dachu buksztelowego było niejako na próbę, a zatem to ta budowla zapoczątkowała w Warszawie wieńczenie kamienic dachami mansardowymi. Domyślamy się, że początkowo kamienica była węższa z jedną bramą, ale wkrótce została dwukrotnie powiększona. Kurier Warszawski we wrześniu 1865 roku donosił: dom pod numerem 1363 A, będący własnością pana Frydrycha, budowniczego, zamieniony zostanie na hotel. Jeszcze w roku bieżącym przerobione i wyremontowane będą główne schody, zamieniając je na ozdobne, marmurowe, z góry oświetlone. Następnie urządza się korytarze przez całą długość domu przechodniego. W nich będą zaprowadzone wodociągi. Mamy dla gości hotelu dzwonki elektryczne i tym podobne. Nawet nieużyteczne galerie żelazne, mansardy, ozdobione będą, jak to za granicą ma miejsce, i na sala jadalna będzie w ogrodzie, w którym tarasy, balkony, werandy, altany i tym podobne. Obiekt miał piętnastoosiową fasadę z dwiema bramami przez które wjeżdżało się na dziedziniec podzielony oficyną, usytuowano prostopadle do budynku przyulicznego. Zapewne Fryderyk wykorzystał tu mury starszej budowli. Obecność dwóch bram i ustawienie oficyny, a także okna piętra dekorowane łukowo wygiętymi naczółkami, wszystko to przypominało inną pracę Fryderycha. Budynek przy ulicy Leszno, mieszczący najpierw Urząd Loterii Klasowej, a później Prokuratorię Generalną. W fasadzie, ponad bramami nad pierwszym piętrzem, znajdowały się podwójne, półokrągło zamknięte okna, ujęte w oprawy pilastrowe. W elewacji tej wyakcentowano układ dwuosiowy, Nader oryginalnie przez Fryderycha zinterpretowany. Hotel, którego dzierżawcą była spółka Mader e Jacob, otwarto 1 września 1866 roku. Należał do najbardziej luksusowych. Pisano o nim. Wykwintny gust architektoniczny pana Fryderycha odpowiada wszelkim plastycznym wymaganiom. Na dole, w bardzo eleganckim salonie, z wyjściem na ogród jest urządzona restauracja z kilku oddzielonymi gabinetami. A zatem Frydrych był również aranżerem wystroju wnętrz. Po trzydziestu latach funkcjonowania hotelu do dekorowania jego pomieszczeń, w tym łazienek, Zaproszono Wojciecha Gersona Malowidła wykonane przez tego artystę Znamy z przekazów fotograficznych Budynek, spalony podczas powstania warszawskiego Nadawał się do odbudowy Szkoda, że tego zaniechano Budowla Frydrycha Podobnie jak wspomniany gmach loterii klasowej Została rozebrana Hotel Paryski. Przy ulicy Bielańskiej znajdował się niezabudowany od frontu plac, w którego głębi stały dwie oficyny pełniące funkcję zajazdu. Przed powstaniem listopadowym należał do Feliksa Kurelli. Po konfiskacie majątku tegoż, jako że brał udział w powstaniu, posesję nabył Karol Kurella. W roku 1857 kupił ją Gottlieb Langner, który już od lat był jej dzierżawcą i w budynku oficyny dziedzińcowej urządził hotel z 36 pokojami, restauracją i stajniami na 64 konie. W 1861 roku Langner zaczął wznosić przy ulicy dwupiętrowy 17 osiowy gmach z trzyosiowym środkowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Był to obiekt utrzymany jeszcze w duchu klasycyzmu. Zabudowania podwórzowe, pełniące dotychczas funkcję hotelu, Langner Wydzierżawił na trzy lata Franciszkowi Chobrzyńskiemu. Budynek przyuliczny zaprojektowany przez Ludwika Żychlińskiego znany był jako Hotel Paryski. Kurier warszawski z dnia 25 września 1865 roku podał wiadomość, że ulicę Bielańską zamknięto na dwa dni z powodu przeprowadzania rur wodociągowych do hotelu paryskiego, gdzie urządzają się kąpiele z sześciu wanien złożone. Hotel do roku 1886 dzierżawiła spółka Mader e Jacob. Podczas powstania warszawskiego 1944 roku spłonął ale mury jego były nienaruszone. Stały wiele lat po wojnie. Rozebrano je, bo kolidowały jakoby z nowoczesnym, tak tu niewłaściwie usytuowanym osiedlem mieszkaniowym. Szkoda. Obiekty szkolne. Biblioteka. Instytut agronomiczny. W krótkotrwałym okresie królestwa kongresowego, oprócz powołanego w roku 1816 uniwersytetu, pojawiły się w Warszawie trzy uczelnie: Szkoła Aplikacyjna, Konserwatorium oraz Instytut Agronomiczny. W pierwszej przekazano dawny gmach Kolegium Nobilium przy ulicy Miodowej, w drugiej, Budynek klasztorny po Bernardynkach na krakowskim przedmieściu, a instytutowi agronomicznemu obiekty po dawnym królewskim pałacyku na Marymoncie, sąsiednim folwarkiem Ruda. Interesują nas dzieje Marymont od momentu ulokowania w nim szkoły mającej kształcić rolników, co nastąpiło w roku 1816. W wyniku starań ministra wyznań i oświecenia publicznego Stanisława Kostki-Potockiego. Istniejące zabudowania z czasów Jana III Sobieskiego w postaci pałacyku na Wzgórzu i dwóch oficynek po bokach, projektowane przez Tylmana z Gameren, były zbyt małe na umieszczenie w nich nowoczesnej szkoły z internatem jako, że kształcić się tu miała młodzież, przyjezdna. Znalazło się jednak na posesji miejsce dogodne do wystawienia nowych budynków. Stanęły one u podnóża góry. Wjazd do nich prowadził od strony wschodniej. Zachowały się projekty założenia z 1818 roku, ale bez podpisu autora. W dotychczasowych opracowaniach przypuszcza się, że był nim Anicet Czaki, który w powstałym już Instytucie Agronomicznym wykładał rysunek. Przyjrzyjmy się wspomnianym projektom. Zawierają one nie tylko rzuty sytuacyjne wszystkich budowli, ale również poszczególne rzuty poziome rozkładu ich wnętrz oraz elewacje. Sytuacja całości założenia była szczególna ze względu na włączenie do zespołu istniejących na wzgórzu starszych obiektów oraz układ wodny w postaci stawów po obu stronach posesji. Od strony wjazdu, czyli drogi zakroczymskiej, postawiono dwa budynki na rzucie koła. W przeciwieństwie do popularnych w Polsce kolistych galerii pałacowych otwierających się do wiary.